13 września w Warszawie odbył się Forum Cyfrowych Inspiracji. Impreza zorganizowana przez Fundację Orange szczepionkowała osoby zainteresowane edukacją medialną i pozwoliła na ciekawą dyskusję o kompetencjach cyfrowych. Forum było spotkaniem dość krótkim, ale treściwym. Otworzyła je prezes Fundacji Orange, pani Edwiga Czartoryska. Następnie przemawiał Maciej Witucki, prezes Orange Polska. O czym odbył się wykład ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego. Bardzo istotną następującą częścią programu była prezentacja wyników badania zrealizowanego na zlecenie Fundacji Orange. Badanie dotyczyło kompetencji cyfrowych młodych ludzi w wieku 14-19 lat i szersze wyniki będą niebawem dostępne. Po prezentacji wyników odbyła się debata z udziałem Alicji Pacewicz, profesor Anny Brzezińskiej, Włodzimierza Marcińskiego i Edwina Bendyka. Miałem przyjemność uczestniczyć w rozmowie. Rozmawialiśmy o niezbędnych cyfrowych kompetencjach, ale i o kryzysie szkoły, cechach charakterystycznych tej instytucji, jak zmieniła się na przestrzeni lat i na ile może nadal pełnić istotną rolę społeczną. Dyskutowaliśmy o roli nauczycieli, i potencjale. Istotnym postulatem, który pojawił się w rozmowie, było zawołanie o zmianę hierarchicznej komunikacji edukacyjnej na komunikację dwustronną. Profesor Brzezińska proponowała nawet, żeby zamienić się rolami i na przykład zorganizować debatę z uczniami prowadzoną przez uczniów na temat kompetencji niezbędnych we współczesnym świecie. Edwin Bendyk i ja wspominaliśmy o roli takich przestrzeni jak Medialaby i Fablaby, przy czym redaktor wyraźnie stwierdził, że Medialaby powinny funkcjonować inaczej niż dotychczasowe instytucje i powinny być raczej dobrze wyposażonymi miejscami pozwalającymi na oddolne uczenie się i eksperymentowanie z ich wykorzystaniem. Jednym z zarzutów z publiczności był o mówieniu przez nas niemal wyłącznie o szkole, przy czym mam wrażenie, że pytający nie do końca słuchał uważnie. Ja mówiłem o konieczności współpracy różnych instytucji, i inspirowania szkoły z zewnątrz, co mogłoby być rolą instytucji kultury, organizacji pozarządowych, działania Akademii Orange są tutaj naprawdę ciekawym przykładem lub media labów funkcjonujących być może jako sieci instytucjonalno-ludzkie bez całkowicie formalnego osadzenia. Badanie przedstawione było w ciekawy sposób, nie obyło się jednak bez drobnych trudności technicznych i jak zauważył jeden z prezentujących, być może braku kompetencji. W badaniu połączono ilościowe badanie kilkuset uczniów i opiekunów z jakościowym badaniem kilkunastu uczniów o wyższym poziomie cyfrowych umiejętności. Wydaje się to być dobrym pomysłem, zwracał na to uwagę również Edwin Bendyk, kiedy mówił o potrzebie antropologicznych wysiłków badawczych, a nie tylko przedstawienia zestawień liczbowych. Odwołał się do przykładów badań młodzi i media oraz realizowanych przez nasz zespół badawczy Dzieci Sieci. Mnie w badaniu zabrakło pytania o potencjał edukacyjny innych przedmiotów niż informatyka. Skupienie się na informatyce jako źródle najważniejszych cyfrowych kompetencji to spore zawężenie tematu. Również wnioski o przejściu przez młodych ludzi na cyfrowe podwórka podczas gdy wydawało się po zaprezentowanym przykładzie filmowym, że chodzi raczej o cyfrowe organizowanie się do wyjścia na fizycznie istniejące podwórko. W każdym razie badanie należy uznać za istotne, ponieważ kolejny raz pokazuje, że chociaż młodzi funkcjonują w świecie mediów, to zbyt często podchodzą bezkrytycznie do prezentowanych treści, nie potrafią aż tak dobrze korzystać z sieci jak myśleliśmy do tej pory i potrzebują przewodników. Jeden z prelegentów porówna uczenie się bez wsparcia do nauki, jazdy na nartach, bez instruktora. Być może korzystanie z sieci to po prostu korzystanie z tego, co jest obecnie częścią rzeczywistości. Z Facebooka można korzystać jak z telewizora. Polecanie innym podrzuconych nam wszystko treści nie jest to zadaniem specjalnie aktywnym. W grudniu opublikowany będzie raport z sieci 2.0 Kompetencje Komunikacyjne Młodych. W badaniu zajmujemy się trzecim etapem edukacyjnym, gimnazjum i nasze wyniki w pewnym zakresie będą ciekawym uzupełnieniem dla badania zorganizowanego przez Orange. Zwłaszcza, że poza kontaktem z uczniami i prowadzimy część badań w sieci etnografia i analizujemy programy nauczania. Na koniec mogę dodać, że większość osób poruszyło wystąpienie Anny Miller, która mówiła nie tylko o organizowanych na nańsku projektach, ale i o potrzebie marzenia i realizowania marzeń. I chyba o to chodzi, żeby ciągle ruszać do przodu, zwłaszcza w temacie edukacji i mediów, bez względu na to, czy zgadzamy się, ja coraz bardziej z Anną, że edukacja medialna to część edukacji kulturalnej.